Minęła 13. to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Marzena Godon. Wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry zapowiada marszałek Sejmu. Śledczy zatrzymali na Pomorzu Marcina D., byłego męża Marty Kaczyńskiej. Świętujemy setne urodziny Radiowej Jedynki. Dzisiejsza audycja, cztery pory roku z tej okazji była nadawana z kasprowego wierchu w Tatrach. Będzie wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry, tak zapowiada marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Przekażą ten wniosek szefowie klubów do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Wniosek zostanie złożony na posiedzeniu Sejmu jeszcze w tym tygodniu, mówi marszałek Czarzasty. Te przesłanki szefowie klubów pod wspólnym wnioskiem, które się podpisały wszystkie kluby koalicji 15 października przedstawią na konferencji prasowej. Będzie ta konferencja prasowa jutro, w związku z tym długo nie będziemy czekali.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 Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski otrzymali azyl polityczny na Węgrzech. Byli urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości. Są podejrzewani o udział w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Były premier Mateusz Morawiecki ma usłyszeć zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Jak podał Onet, to efekt zmian w prokuraturze, które mają przyspieszyć śledztwa dotyczące polityków Prawa i Sprawiedliwości. Według portalu zarzuty dla byłego premiera mogą dotyczyć braku nadzoru nad agencją, z której w czasach poprzednich rządów wyprowadzono kilkaset milionów złotych. Dobrze, że prokuratura zamierza przyspieszyć działania w tej sprawie, mówi Zbigniew Konwiński, szef klubu parlamentarnego Koalicji obywatelskiej. Mateusz Morawiecki, wiem jakie były jego relacje z tym towarzystwem i cieszę się, że w końcu te zarzuty się pojawiają. Te tryby w systemach demokratycznych mielą wolniej, ale mielą. Kazimierz Smoliński sprawa i Sprawiedliwości zarzuty formułowane wobec Mateusza Morawieckiego nazywa absurdalnymi. Myślę, że w tej chwili rząd wpadł w pułapkę, ponieważ szefowie i resortów i spółek boją się podejmować decyzje, no bo potem mogą być postawione zarzuty. Wczoraj sąd w Londynie nie podjął decyzji w sprawie ekstradycji byłego szefa RARS Michała Kuczmierowskiego. Następne posiedzenie 19 czerwca. Marcin D. były mąż Marty Kaczyńskiej zatrzymany w sprawie wielomilionowych oszustw. Działania przeprowadzono na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Zatrzymano łącznie trzy osoby. Obecnie są one przewożone z Pomorza do Warszawy, mówi rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba.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 To są aktualności jedynki. Od kilku godzin strażacy walczą z pożarem marketu chińskiego w Czersku na Pomorzu. Na miejscu pracuje 26 jednostek, w tym jednostka ratownictwa chemicznego z Gdyni. Ogień zauważyli pracownicy sklepu. Bardzo szybko pożar zajął też sąsiednie lokale. Mówi Anna Knop z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach. Już wiemy, że pożar przeszedł do drugiego sklepu meblowego. Sześć osób, czyli pracownicy sklepu ewakuowali się samodzielnie. Trzy osoby potrzebowały takiego wsparcia medycznego, ale wiemy, że nie zostały zabrane do szpitala. Ze względu na bardzo gęsty i duszący dym zapadła decyzja o ewakuacji mieszkańców sąsiednich budynków wielorodzinnych, mówi zastępca burmistrza Czerska Małgorzata Wojciechowska.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 Z okazji setnych urodzin programu Pierwszego Polskiego Radia Dziennikarze Radiowej Jedynki odwiedzają miejsca w całej Polsce. Dzisiejsza audycja cztery pory roku była nadawana prosto z Kasprowego Wierchu w Tatrach. A dyć o swoja, ale widzi pan, nie będziemy siedzieć w domu. Wyjdź z domu, ruszaj się, to człowieku będziesz żył. Także wszyscy, którzy siedzicie w domu, pakujcie dziady i przyjeżdżajcie na Kasprowy, na najpiękniejszą górę. Dzisiaj Radiowa Jedynka świętuje setne urodziny na Kasprowym. Czego byście panie życzyły stulatkowi? Przede wszystkim wszystkiego najlepszego i wspaniałych słuchaczy. Dziękujemy. A podczas urodzinowej trasy dziennikarze radiowej jedynki odwiedzą w tym tygodniu jeszcze m.in. Wieżę Mariacką w Krakowie i Molo w Sopocie. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Po południu i wieczorem opady deszczu w zachodniej połowie kraju oraz na Pomorzu i miejscami w centrum oraz na południu. Temperatura od 12 stopni na krańcach południowo-wschodnich na przeważającym obszarze od 13 do 17. Chłodniej tylko na helu około 10. Wiatr w północnej połowie Polski okresami dość silny i porywisty.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 201, ubyło 10. W Kępie Polskiej 258 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 1 cm wody. We Włocławku 184 cm ubyło 1. W Toruniu 211, ubyło 1. W Tczewie 383 cm ubyło 11. Na Sanie w Przemyślu 95 w ciągu ostatniej doby bez zmian. Na Narwi w Ostrołęce 96 ubyło 2. Na Bugu we Włodawie 135 cm Ubyło 1. Stan wody Odry układał się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wynosił. W Raciborzu Miedoni 158 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 4. U ujścia Nysy 278, a w ciągu ostatniej doby bez zmian. W Malczycach 192 cm. W ciągu ostatniej doby także bez zmian. W Połęcku 110 cm. Ubyło 4. Stan wody warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił. W Poznaniu 156 cm. ubyło 2. W Gorzowie Wielkopolskim 208, ubyło 1. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl. JEDYNKA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 Zadbajmy razem o dobrą starość. Ogłoszenie społeczne. Reklama.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 Autopromotia. Walking round the room singing stories. sleep say 15 minut po godzinie 13. Tylko szczerze na antenie 1. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. 22 645 22 66, To jest telefon do Tylko Szczerze. A dziś temat niezwykle poważny. No bo gdy rozmawiamy o pieniądzach, to od razu robi się jakoś tak trochę poważniej. Tym bardziej, że temat wzbudza kontrowersje. Dziś będziemy rozmawiać o tym, czym... Lubimy, czy my wolimy płacić. Czy blikiem, czy kartą, czy też gotówką. I jak wielu z nas cały czas lubi mieć w kieszeni kilka banknotów, kilka monet? Tak na wszelki wypadek. No i pytanie. Co przed nami? 22645 2266 Czy wyobrażamy sobie świat bez pieniędzy? No takich pieniędzy, jakie znamy w tej chwili, czyli właśnie bez bilonu, bez, banknotu, bez banknotów, no bo w jakiejś mierze zmierzamy właśnie w tę stronę? I zapewne zmierzalibyśmy dużo szybciej, gdyby nie to, co się dzieje wokół nas, czyli różnego rodzaju turbulencje i zagrożenia, które sprawiły, że znów słyszymy apele o to, żeby na wszelki wypadek mieć w domu jakąś odłożoną gotówkę na tak zwaną czarną godzinę. No to kolejne pytanie. Czy rzeczywiście taką gotówkę w domu na czarną godzinę? Trzymamy. 22645, 2266. A jeżeli chodzi o te preferencje, nasze y, wybory, no to na początek te głosy, które zebraliśmy podczas ulicznej sądy. Nie wyobrażam sobie noszenia kilku tysięcy złotych w portfelu. Przykładowo. Na koncie zawsze mamy właśnie te kilka, kilkanaście tysięcy niektórzy. Czyli co? Wygoda po prostu i praktyka, tak? Tak. Dokładnie. Jak kartą? Dlaczego kartą? Bo jest wygodnie. Czyli ta wygoda decyduje, ale no, jednak czasem gotówka się przydaje czy nie? Przydaje się. A w jakich sytuacjach? W sytuacjach, kiedy na przykład często nie działa terminal na przykład w sklepie. A często nie działa? No zdarza się, mam takie szczęście. Karta. Dlaczego karta? Bo łatwiej jest i... no łatwiej jest ogólnie. I szybciej. A jakąkolwiek gotówkę nosisz przy sobie, czy raczej nie? No raczej nie. Płacaj tym i tym. Czyli zawsze jakieś drobne w kieszeni, w portmoletce, jak rozumiem, są, tak? Tak, tak, zawsze się przydadzą. A dlaczego? Właściwie wszędzie już można płacić kartą. No właśnie nie wszędzie. No, jeśli pojedziemy sobie na przykład na targ, żeby kupić od rolnika bezpośrednio bardzo dobry jakiś produkt, no to raczej nie zapłacimy kartą. Gotówka się przyda. No ewentualnie może blikiem. Dlaczego gotówką? Bo to wolność. Wolność? Na czym polega ta wolność? Na tym, że mam pieniądz w ręku i mogę nim operować. To ważne dla Pani? Tak. A dlaczego właściwie? No właśnie dlatego, że bank jakby nie zablokuje im możliwości płacenia. Te pieniądze szły i tak wybrać, większość wypłat dostajemy jednak na konto, prawda? Ale wtedy czujemy, co wydajemy, a z, z konta szybciej leci. Szybciej? Tak, szybciej się wydaje, łatwiej, mniej boli mniej boli, no być może coś w tym jest, bo jak wyciągamy z kieszeni banknoty, to rzeczywiście e, chyba jakoś bardziej widzimy, ile wydajemy, ale być może to jest tylko kwestia e, no, takiego swoistego złudzenia. 22645, 2266, e, kartą, gotówką, czy może blikiem, jakie formy płatności preferujemy i czy wyobrażamy sobie przyszłość bez pieniędzy, bez banknotów, bez bilonu, bo wiele wskazuje na to, że w taką stronę właśnie zmierzamy. Tym bardziej, że wystarczy spojrzeć chociażby na informacje, które płyną zza oceanu. Okazuje się, że jeden z banków, jedna z sieci bankowych działających w Stanach Zjednoczonych właśnie wprowadza w życie rozwiązanie, które sprawi, że na przykład znikną karty bankomatowe. Korzystając z bankomatu nie będziemy musieli już wyciągać karty, nie będziemy musieli tej karty wkładać. Będzie trochę tak, jak przy transakcjach, czy też płatnościach mobilnych. Naszym gościem jest pan Przemysław Barbich, dyrektor zespołu komunikacji i PR-u Związek Banków Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, mam takie wrażenie, że gdybyśmy się jakiś czas temu spotkali i rozmawiali o przyszłości płatności, no to bez wątpienia ta opcja płatności bezgotówkowych i właściwie znikania z rynku gotówki byłaby jak najbardziej na czasie i byłaby chyba taką rzeczywiście przyszłością bardzo, bardzo realną. Rzeczywiście jest tak, że te ostatnie wydarzenia na świecie, no różnego rodzaju wstrząsy, zagrożenia, blackout, sprawiły, że jednak gotówka w jakiejś mierze wróciła do łask? Przede wszystkim należy powiedzieć tak. Czy pan redaktor sobie przypomina, kiedy mieliśmy do czynienia z jakimś blackoutem w Polsce w ostatnim czasie? Takim potężnym w Polsce? Nie. Natomiast no były jakieś takim, mniejsze, takim, większe takim awarie choćby, sieci na przykład takim, bankomatowych. Takim, mhm. Takich choćby tycim-dycim tycim dycim to generalnie wygląda co do zasady tak, że poruszamy się oczywiście w sferze cyfrowej i tak jak przy okazji płatności gotówką zdarzały się nam pewnie nie raz, nie dwa takie historie, że ktoś wyciągał banknot, a sprzedawca mówił, przepraszam, ale nie mam wydać ze 100 złotych czy z 200 zł, nie mówiąc już o 500 złotych, bo akurat w kasie nie było środków. Tak oczywiście, przy czym dużo rzadziej zdarzają się historie takie, że nie działa tak zwany POS, albo jest jakiś chwilowy problem z bankomatem. Takie sytuacje były, są i będą. I myślę, że tutaj nikt, kto funkcjonuje normalnie w gospodarce, w życiu codziennym nie jest w stanie powiedzieć, że jesteśmy w stanie zapewnić taką stuprocentową bezawaryjność i funkcjonowanie tych urządzeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Jednak jak patrzymy na statystyki, to te zdarzenia są wyjątkowo rzadkie. Oczywiście jest jeszcze kwestia tego, że patrzymy na takie zagrożenia globalne, które się pojawiają. One rzeczywiście raz na jakiś czas występują. No, ale to jest taka trochę próba obrony, jeśli mówimy o gotówce, sytuacji, której zapewne z każdym dniem będzie nam trudniej bronić, bo takiego postępu technologicznego i, i szybkości płatności i tego, że po prostu Polacy, bo rozumiem, że rozmawiamy o naszym rynku, po prostu głosują nogami. Tego się nie da zmienić, bo jak popatrzymy na dane, na przykład na liczbę klientów aktywnych, tak zwanych mobile only, bo tutaj padło na początku audycji takie stwierdzenie, czy będziemy płacić kartą, czy będziemy płacić gotówką. Nie, będziemy płacić telefonem, bo tych klientów tak zwanych mobile only, posiadających aplikacje do płatności z telefonem jest już w Polsce 27 ponad milionów. A w I to robi wrażenie. A w związku z tym tak naprawdę Polacy już wybrali. Oczywiście jest tak, że choćby w ostatnim czasie przy okazji no, tego ogromnego zagrożenia, które płynie ze wschodniej strony, czyli tej brutalnej napaści Rosji na Ukrainę i tego, że, że się po prostu boimy, zastanawiamy się. No, pojawiają się takie argumenty. Podobna sytuacja była, kiedy zaczynała się epidemia COVID-u. Czy nie byłoby dobrze... Posiadać kilkaset złotych w domu, jak to się ładnie, jak brzydko mówi, na czarną godzinę. I już się pojawiają takie zalecenia ze strony banków centralnych, w Polsce jeszcze nie, ale w Europie, że kilkaset euro, kilkaset, kilkaset funtów na przykład dobrze byłoby posiadać. I pewnie każdy z nas, kto rozsądnie jakby do tego podchodzi, a słyszeliśmy tu głos słuchacza, który mówi, że nie wyobraża sobie noszenia przy sobie kilku tysięcy złotych albo posiadania kilku tysięcy złotych w domu. Yy, takie środki posiada, no bo trudno sobie wyobrazić pana redaktora, który yy, w bieliźniarce przytrzymuje 10 czy 20 tysięcy złotych, bo coś się może wydarzyć. No, zaryzykowałby pan ze względów choćby bezpieczeństwa? Wątpię, przyznaję, że wątpię. Bo no właśnie, a pieniądze w bankach były i są bezpieczne. Przykłady choćby właśnie związane z tym, co się wydarzyło przy okazji e, COVID-u e, pokazują, że nawet w takich bardzo skrajnych sytuacjach, kiedy bardzo wielu klientów ruszyło nagle do bankomatów, e, ruszyło nagle do oddziałów banków, sektor bankowy przy pomocy też Narodowego Banku Polskiego doskonale sobie poradził e, z dostawami gotówki, no, przy czym my musimy pamiętać też o tym, e, że, że system jest tak e, doskonały e, jak okoliczności, w których pracuje, a w związku z tym, jeśli nagle wszyscy Polacy ruszą do banków i ruszą do bankomatów e, po te środki, no to te środki jednak trzeba dostarczyć do tych bankomatów, trzeba dostarczyć wystarczyć do oddziałów, no bo nikt y, przytomny dzisiaj y, w, w oddziałach bankowych y, nie przytrzymuje setek tysięcy złotych, bo po prostu klienci tego nie oczekują. To panie dyrektorze, proszę z nami pozostać. Teraz y, część, czy też czas dla naszych y, słuchaczy 22 645 22 66. No i dużą cierpliwością wykazał się pan Stanisław. Dzień dobry. Dzień dobry. Y, ja jestem osobą niepełnosprawną. Dzwonię z Jeleniej Góry i od kilkudziesięciu lat jestem niewidomy i staram się żyć samodzielnie znaczy niezależnie i robię jeżeli robię zakupy to muszę mieć przy sobie tylko gotówkę nie mogę skorzystać z bankomatu nie mogę skorzystać z karty tej bankowej kredytowej i idąc do sklepu układam sobie pieniądze odpowiednio po kieszeniach, tak żebym się wiedział po jaki bank odsięgam, po, po jaką monetę sięgam i staram się egzystować, żyć normalnie. Natomiast konto w banku mam i muszę być obsługiwany w tym banku tak jak się obsługiwało tradycyjnie kogoś przed wojną. Mhm. Jeżeli chodzi o większe płatności, jeżeli miałbym na przykład kupić coś drogiego z elektroniki, na przykład z mebli, czy coś tak i tak dalej, no to mogę jednorazowo pracownik mi w banku no, zlecenie dostaje i wysyła pieniądze na dane konto. Ale w życiu codziennym gotówka tak, rozumiem. Jak ja no niestety muszę się posługiwać gotówką. To pani Stanisławie, to jeżeli pan pozwoli to do tego wątku, do tego problemu czy też wyzwania, oczywiście postaramy się za chwilę odnieść. Bardzo panu dziękuję. 22645 2266 Blik telefon właśnie, bo o tym nie wspomnieliśmy. Blik telefon, czyli ta płatność zbliżeniowa, tradycyjne karty czy też jeszcze bardziej tradycyjna gotówka. Czym najchętniej lubimy płacić, czym najczęściej płacimy czy wyobrażamy sobie przyszłość? jak się okazuje niedaleką przyszłość, w ogóle bez gotówki, bez banknotów. 22 22,66. No to pan Daniel, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja chciałem powiedzieć coś takiego. W podstawowych codziennych czynnościach do kilku tysięcy złotych tylko i wyłącznie gotówka. Po pierwsze, yy, mamy przykład z Kanady, gdzie protestujący mieli zablokowane konta przez rząd, yy, no i nie mieli dostępu do swoich pieniędzy. Druga sprawa, brak inwigilacji. Jeżeli płacę gotówką, jestem anonimowy. Mm -hmm. Używając karty zawsze zostaje jakiś ślad, <grym> gdzie wydałem te pieniądze. I trzecia rzecz... A to przepraszam, panie Danielu, bo to jest częsty argument, no ale z drugiej strony właściwie, no czym mamy się martwić? Że ktoś zobaczy, że kupujemy pieczywo w, w sklepie albo, nie wiem, kupujemy sobie kurtkę na bazarze? No ale to jest tak samo jak w portalach społecznościowych. Mm -hmm. Te dane są jakby dla, tych, dla wielu organizacji, to jest bardzo duża wartość. Bo to buduje jakąś tam satystykę, gdzie, gdzie Polacy wydają pieniądze. A trzecia rzecz okay, rozumiem. pośredników. Mm -hmm. No bo jednak bank jest pośrednikiem, on pobiera jakąś prowizję. I sprzedawca musi zapłacić prowizję, czyli dostaje relatywnie mniej o te kilka groszy. No i druga sprawa, no właśnie bank na tym zarabia. To nie jest bezinteresowne pieniądze jakby znikają w takich transakcjach. No dobrze, panie Danielu, to kilka ciekawych wątków. Postaramy się zaraz do nich odnieść. Na razie na razie zbieramy te komentarze. Bardzo panu dziękuję. 22 645, 22, 66. No to jeszcze pani Paulina. Dzień dobry. Dzień dobry. To ja będę chyba z drugiej strony barykady, chociaż jestem pokoleniem milenialsów, więc nie jestem aż tak technologicznie zaawansowana jak, jak młodzież. Natomiast ja płacę tylko i wyłącznie kartą. Mm, nie posiadam zazwyczaj przy sobie, przy sobie gotówki Być może kiedyś jakieś okoliczności życiowe w stylu, nie wiem, bag, gdzieś w szczerym polu e, mnie nauczą tego <grym> To może zaboleć wtedy, rzeczywiście <grym> To może zaboleć, natomiast jak już mówi Polak, mądry po szkodzie e, Mam kartę, w, oczywiście bankomatową, ale no biorę ją ze sobą, jak widzę, że mam sobą baterię w telefonie i gdzieś tam nie chcę ryzykować, że, że gdzieś ta płatność się nie powiedzie aczkolwiek mam rozsądniejszego męża, bo mamy jakąś gotówkę w walucie w domu na zaś, gdyby coś mm -hmm. się wydarzyło, taka, taka której, gdyby, której nie korzystamy na co dzień. I może jeszcze taki wątek powiem, że byłam niedawno w Kopenhadze i tam w zasadzie gotówka nie istnieje. Są miejsca, w których w ogóle nie można zapłacić gotówką, a są miejsca, gdzie jeśli chce się zapłacić gotówką, to trzeba zawołać kierownika zmiany, który musi uruchomić specjalną kasę. Więc jakby... To też pokazuje, że chyba jednak gdzieś tam idziemy w tą, w tą stronę bezgotówkową. Będzie pani tęsknić za pieniędzmi? Nie. nie. nie, Dla mnie wy, wy, wyprawa do bankomatu to jest, jakby mi ktoś powiedział, że mam teraz godzinę i ja wiem, że te bankomaty są trudne, mieszkam w dużym mieście, ale jakby w mojej głowie to jest e, ogromna strata czasu, Zawsze e, się wtedy gdzieś spóźniam, nie wyrabiam czasowo i tak dalej, także ja kocham płatności telefonem. No dobrze, to mamy rzeczywiście kilka poważnych argumentów po drugiej stronie. Bardzo pani dziękuję. 22645, 2266, to jeszcze pan Jan. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam pana redaktora i słuchaczy. Ja z zupełnie innej perspektywy. Ja od ponad 50 lat mieszkam na stałe w Wiedniu, w Austrii. W tej chwili jestem akurat w Polsce, słucham ciekawej audycji. W Austrii jest to kompletnie inaczej. Ja... Austria, jak się tam dostałem w 74 roku, to była o lata świetlne wyprzedzała Polskę, można powiedzieć. W tej chwili się wszystko zmieniło. Polska i kraje, krajów Unii wyprzedziło o lata świetlne. Austria, Austria pozostała całkowicie z tyłu. Gotówka, gotówka i jeszcze raz gotówka. Czyli w absolutnie kasie, tradycyjnie. Mhm. Absolutnie tradycyjnie. Także mniej więcej statystycznie 70-75% płaci wyłącznie gotówką. Wszelkie sumy w marketach, jak się stoi, to 50 osób, e, kolejka w markecie spożywczym, to jedna osoba góra, jeżeli płaci, karą, to, e, płaci kartą. A, i, Ale to ja Panie Janie przepraszam. To, to, to, to, to w ogóle prawie nie istnieje. To zapytam. Tak, to, gdzie się wygodniej płaci? Gdy jest pan w Wiedniu, czy gdy jest pan w Polsce? No... Tutaj w zasadzie to jest, to jest podobnie. Tam, tam w zasadzie jeszcze w tej chwili ciągle jest tak, że jak się płaci gotówką, to to idzie dużo szybciej. Karta to jest zawsze jakieś wstrzymanie, coś się dzieje, jakieś powtarzanie tej, tej operacji, coś takiego. I ludzie w ogóle nie chcą, nie chcą, w ogóle to jest mentalność typowa tam, że ludzie nie chcą, żeby, żeby ktokolwiek wiedział, co oni byli, gdzie oni mhm. byli, co kupowali, są anonimowymi osobami. Nie ma tych zagrożeń jak tutaj, czy w ogóle w Europie dla emerytów, prawda, że tutaj gdzieś zostali ograbieni przez jakieś czajki, bo oni są kompletnie anonimowi. Ja, no jestem dobrze, też to... absolutnie mhm. ma. ja mam karty. Blik to jest dla mnie rzecz nieznana, tej tam nie ma, ale karty mam, ale w zasadzie to jest w, w, bardzo, w bardzo wysokiej sumie mhm. płacone. Ale nigdy rzędu y, 100 zł, 500 zł, wyłącznie gotówka. Pani Janie, o, bardzo, perspektywy bardzo dziękuję za tę perspektywę, bo zawsze miło, ciekawie jest posłuchać o tym, jak to wygląda w innych, w innych krajach. No to jeszcze pan Wojciech. Dzień dobry. Dzień dobry Wojciech z tej strony, no jeżeli chodzi o gotówkę to tutaj jest na pewno najważniejsza sprawa bezpieczeństwa tak? W przypadku gdy jest pieniądz papierowy, każdy go może mieć i, i jest po prostu w każdej chwili do, możliwy do użycia Jeżeli mówimy o karcie czy bliku no, Ale czy to przepraszam, sposób, ale mówimy o sytuacjach nadzwyczajnych czy mówimy też o takich sytuacjach codziennych, że zawsze w kieszeni warto mieć tam ten jeden czy dwa banknoty? Widzicie pan, no, tutaj chodzi o jedne i o drugie sytuacje, dlatego że sytuacje nadzwyczajne wbrew pozorom zdarzają się, się bardzo często. Jeżeli mówimy z perspektywy Warszawy, a jestem mieszkańcem Warszawy, to faktycznie tu sprawa jest prosta i, i tutaj jest prąd zawsze, tutaj jest zawsze terminal, jest zasilanie awaryjne w sklepach. Sam prowadzę sklep i jakby znam ten temat od podszewki. Ale jeżeli tylko ruszymy się 20-30 kilometrów za Warszawę, nawet dalej w województwie mazowieckim, e, jest to zupełnie inny świat i tam yy, no nie wyobrażam sobie, żeby w mniejszych tych miejscowościach y, po prostu y, oprzeć y, po prostu całe zakupy na, na tylko na płatnościach elektronicznych, a, a, a powiem, że tutaj jest no, mm, szereg innych zagrożeń, y, które, które niesie za sobą wykluczenie gotówki, bo tu mówimy o wykluczeniu gotówki, a nie o y, dwóch systemach jednocześnie używanych. No trochę y ma pan rację, rzeczywiście, trochę w te strony zmierzamy, tak. Tak, bo, bo wie pan, y, ja na przykład osobiście no, nie jestem za tym, żeby rezygnować z płatności elektronicznych, ale jestem totalnym też przeciwnikiem rezygnacji gotówki. Tu, wie pan, jest, są zagrożenia związane z centralizacją władzy, nie tylko w Polsce, czy, czy Europie, tylko nawet na świecie. No, nie wiem, CBDC już y, mówi o możliwości narzucenia po prostu terminu ważności pieniędzy, ważności pieniędzy, więc jakby to jest takie, wie pan, zagrożenie i narzędzie, które może służyć represjom. Y, może też być wykorzystane przez, y, nie wiem, obce siły, przez hakerów, przez, y, no, no, różne, prawda, sytuacje mogą być narażać Polaków, czy w ogóle ludzi na świecie korzystających tylko z płatności elektronicznych. Także ja jestem daleki te, tego, żeby odchodzić, wie pan, od, od gotówki, bo to daje wolność, daje bezpieczeństwo, daje również prywatność i wie pan, no, były sytuacje na świecie, że w momencie, gdy ktoś się trafiał na protestach, ktoś się trafiał nieprzychylny, nie wiem, bieżącej władzy czy danym grupom, odcina, się, prawda, możliwości dostępu do karty, do płacenia i tak Także to, to, wie pan, to, to niesie za sobą ogromne konsekwencje... Na każdym poziomie, że tak powiem, społecznym. No dobrze, panie Wojciechu, to, to trochę nam się tych argumentów y, uzbierało. Bardzo panu dziękuję. 22 22645, 2266. Czekamy oczywiście na kolejne komentarze. No i wracamy do naszego gościa. Y, panie dyrektorze, postęp tak, ale pewnego rodzaju nieufność, dystans ewidentnie słychać. Ale panie redaktorze, szanowni słuchacze, po kolei. Może zacznijmy od e, pierwszego słuchacza z Jeleni Góry, e, który mówił o płatności e, gotówką. Zwracam uwagę na to, że na banknotach e, mamy takie wypukłości, które powodują, że osoby, e, które mają problemy ze wzrokiem, albo są niedowidzące, albo w ogóle niewidzące, dzięki temu mogą rozpoznawać nominały tych banknotów. E, I to, co bardzo ważne, e, nikt nie mówi tutaj o całkowitym wykluczaniu gotówki. Natomiast osoby, które mają tą niepełnosprawność, że są niedowidzące, czy e, w ogóle niewidzące, w większości nowoczesnych e, bankomatów już w tej chwili uh, mają napisy w języku Braille'a w związku z tym nie ma większego problemu. Ja tak na szybko sprawdziłem choćby na placu ratuszowym w wieleniej Górze taki bankomat jest, a jest ich kilka według mojej wiedzy i takiego szybkiego sprawdzenia, ale pewnie w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych w Jeleniej Górze można to sprawdzić błyskawicznie, więc tak jak mówię, nowoczesne, wymieniane sukcesywnie bankomaty już mają, one są i mówiące i z napisami w języku Braille'a, więc, więc więc można, można sobie poradzić i wychodzimy tutaj bardzo naprzeciw i także obsługa, jeśli chodzi o oddziały, radzi sobie też doskonale, aby pomagać osobom z pewnymi niepełnosprawnościami, aby tą obsługę gotówkową zapewniać. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli ktoś już potrzebuje dostępu do gotówki, a nie ma gdzieś w pobliżu bankomatu, to w większości sieciowych stacji benzynowych albo, nie chcę tutaj wymieniać konkretnych nazw sklepów. Jest możliwość skorzystania z usługi, która się nazywa cashback i, i tam przy okazji płacenia kartą można wypłacić pieniądze. Można, mhm. można też wypłacić pieniądze. Teraz przechodzimy do wątku szpiegowskiego. Jak wiemy, tutaj słuchacz e, na stałe zamieszkały w Austrii. Jak wiadomo, w Wiedeń, każdy, kto czytał e, książki szpiegowskie e, w młodości to wie, Wiedeń, miasto szpiegów, tam wszyscy płacili gotówką, bo mieli coś do ukrycia, bo gotówka nie zostawiała śladów. Jak tak słucham tych opowieści niektórych naszych słuchaczy programu Pierwszego Polskiego Radia, to trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której ja, osoba z sektora bankowego, albo pan redaktor, pracownik Polskiego Radia z tradycją stuletnią ma coś do ukrycia takiego, że się boi pozostawiać ślad. Mhm. Żeby... Ale to pani nie, panie dyrektorze. Ja wiem, że mówimy teraz z delikatną ironią, ale z drugiej strony myślę sobie o tym, że być może to nie jest kwestia chęci ukrycia czegoś, tylko pewnego takiego poczucia, nie wiem, właśnie komfortu. O, Nikt ale nie wie, jeśli... bo nie musi. Ale oczywiście, że tak, ale jeśli mówimy, jeśli mówimy o tym komforcie i nie zostawianiu śladów po, po swoich działaniach i swoich transakcjach, to idźmy o krok dalej. Odrzućmy wszystkie rzeczy związane na przykład e, z używaniem wyszukiwarek internetowych, które pozycjonują nasze zainteresowania i tak dalej, i tak dalej. My pewnego postępu nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Z jednej strony oczywiście mówi się o tym, że bank gromadzi o nas dane dotyczące naszej aktywności, konsumenckiej. To jest wszystko prawda. Nikt, nikt nie mówi, że tak nie jest. Tak się dzieje przy okazji e, także płacenia kartami kredytowymi, gdzie organizacje kartowe tego typu dane oczywiście e, posiadają. Ale obrót tymi danymi jest ściśle i restrykcyjnie przestrzegany. Jest prawo bankowe. To też nie jest tak, że te dane wypływają gdzieś na rynek. E, my po 89 roku nie mieliśmy żadnej tego typu sytuacji, żebyśmy mieli... E, Włamania do systemu bankowego zewnętrznych podmiotów bez udziału samych klientów. Więc chcę tutaj zapewnić, że te dane, które my przechowujemy, a ja już słyszałem tysiące najdziwniejszych historii, gdzie na przykład młodzi ludzie opowiadali o tym, to osoby niepełnoletnie, że one starają się pewnego rodzaju napoje, których nazw nie chcę wymieniać na antenie Polskiego Radia, kupują płacąc gotówką, żeby się rodzice nie dowiedzieli, że oni kupują, bo pewnie przy okazji płatności, e, płatności e, elektronicznych tego typu informacje wyszłyby na jaw. No, musimy do tego podchodzić w miarę rozsądnie, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. I tutaj zwracam uwagę na to, co mówią słuchacze. Ja rozumiem przy drobnych transakcjach, szczególnie takich transakcjach typu y, dziadek albo babcia przekazują wnukowi drobną kwotę w gotówce na zabawkę, do świnki lub na cukierki. No trudno mi sobie wyobrazić, chociaż wnuki już są teraz tak nowoczesne, że już w wieku nastu lat posiadają e, swoje konta bankowe i też jak e, dziadek czy babcia e, e, są e, użytkownikami zdalnych form płatności, to są w stanie dokonać szybkiego przelewu na takie konto e, wnuka czy wnuczki. No ale tutaj potrafię sobie to wyobrazić. Pewnie każdy każdy z nas, będąc dzieckiem, z chęcią przyjmował 20 zł na cukierki i pewnie ta gotówka, która była, jest i będzie, do tego typu celów i do takich mhm. rzeczywiście ekstremalnych sytuacji będzie się nam przydawać. Myślę, że tak, mm. że świnka, skarbonka zawsze przez młodszych odbiorców będzie mile widziana. Panie dyrektorze, zróbmy sobie króciutką przerwę 22645-2266. Przed nami kolejne telefony, kolejni słuchacze i słuchaczki. No i oczywiście ciąg dalszy tych komentarzy, czy też odpowiedzi na wątpliwości, które się pojawiły. Za chwilę powracamy. Za 16 minut, godzina 14, Polskie Radio, jedynka, no i oczywiście tylko szczerze 22645, 2266, rozmawiamy o gotówce, rozmawiamy o kartach, rozmawiamy o tym, czym wolimy płacić, no i oczywiście o tym, jak będzie wyglądała przyszłość i czy rzeczywiście zniknięcie gotówki jest realnym scenariuszem. No to pan Dariusz, dzień dobry. Oh. Dzień dobry, Dariusz, Bytomia jeszcze raz z tej strony. Ja powiem tak, że jak ja idę gdzieś do jakichś takich małych sklepików osiedlowych typu piekarnia na przykład, żabka, kiosk ruchu, no to opłacę wtedy gotówką, bo mi się nie opłaca na przykład za 4-5 zł za gazetę czy za pieczywo płacić kartą, tak? Mm -hmm. A jak na przykład idę do jakichś takie większe sobie robię zakupy, takich już takie na cały tydzień, już powyżej 100 złotych, no to już wtedy wolę mieć tą kartę przy sobie, Żebym potem się nie zdziwił na przykład, że przyjdę do kasy i okazuje się, że za dużo do tego koszyka naładowałem i będę miał i, i po prostu tą e, kartą i po prostu tą bym gotówką już nie zapłacił. Nie? Ale zawsze się wolę zabezpieczyć, bo nigdy nikt mi nie da pewności, czy jak pójdę do tego większego marketu, czy akurat nie będzie awarii wtedy systemu, tak? No. Czyli rozumiem, nie ma pan problemu z tym, żeby płacić kartą, ale na wszelki wypadek Gotówka tak, musi tak, być. Tak, tak, tak, tak. No to witam w klubie. Ja mam podobne zasady. Panie Dariuszu, bardzo, bardzo Aha, dziękuję. Ja no się bardzo cieszę. 22,645, 22,66. Jeszcze przed programem, kiedy mieliśmy przekazanie, przed godziną o 13, tam trochę brzęczałem monetami, szeleściłem papierkami, które zawsze w kieszeni są. To nie jest duża kwota, ale taka na wszelki wypadek, żeby właśnie, jeżeli coś się przydarzy, to żeby na jakiś drobny zakup zawsze starczyło. Przypomnę, że naszym gościem jest dziś. Pan Przemysław Barbich, dyrektor zespołu komunikacji i PR-u Związku Banków Polskich. To, panie dyrektorze, chciałbym wrócić do jeszcze jednego y, wątku, a właściwie y, do tego poczucia, no właśnie, wolność, bezpieczeństwo, inwigilacja i jeszcze jedna y, kwestia, y, która się bardzo często pojawia, kiedy rozmawiamy właśnie o płatnościach y, y, kartami, czyli to, że gdy płacimy gotówką, to. Te 100 złotych w 100% trafia do sprzedawcy, czy też trafia do sklepu. Gdy płacimy kartą, to jakąś tam cząsteczkę niedużą, ale jednak bank zabiera dla siebie. Ja mam odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje, tak? Yy, nie, no bardziej skomentować ten głos. No, Nie wiem, czy zarzut, bo ciężko to chyba potraktować w kategorii zarzutu, no ale to czasami jest takim argumentem zapłaceniem gotówką. Że tak jest uczciwiej, bo cała, e, cała płatność jak gdyby zostaje w sklepie, czy też zostaje u sprzedawcy, zostaje u tego, komu płacimy. No to ja posłużę się może innym przykładem. A gdybyśmy spróbowali w ten sposób popatrzeć na przykład na dostawy energii elektrycznej, gazu albo wody do naszych mieszkań i przyjęli założenie o, panie dyrektorze! chwileczkę. I przyjęli założenie następujące że nie ma nas przez miesiąc, nie zużywamy energii elektrycznej, gazu ani wody, to czy okaże się, że za gotowość dostawy tego typu e, surowców energetycznych, e, wody, gazu, prądu, będziemy musieli wnieść jakąś opłatę sieciową czy nie? Czy za gotowość bankomatów 24 godziny na dobę, a jest ich kilkanaście tysięcy, to jednak należałoby zapłacić jakąś drobną kwotę? Czy za możliwość płacenia w sklepach na terenie całej Polski ponad milionem urządzeń, które pozwalają na płatności kartą, jesteśmy skłonni zapłacić kilka groszy? Dlaczego przedsiębiorcy na przykład yy, coraz chętniej przy okazji programu Polska Bezgotówkowa korzystają z możliwości otrzymywania darmowych posłów Dlatego, że dzięki płatnościom bezgotówkowym zwiększa się liczba klientów, którzy do nich przychodzą. Mhm. I tutaj słuchacz mówi na przykład, i tego nie bardzo rozumiem, że jeśli chodzi o drobne zakupy typu e, gazeta, typu dwie, trzy bułki o poranku, to nie opłaca mu się... E, płacić e, kartą, czy płacić e, telefonem? Ja nie rozumiem, na czym ta nieopłacalność polega, bo przecież telefonem, kartą szybciej niż e, grzebaniem i szukaniem e, drobniaków w portfelu. Mm -hmm. To panie dyrektorze, mamy bardzo mało czasu, ale czeka jeszcze jedna słuchaczka. Pani Maria, dzień dobry. Dzień dobry. Ja nie bardzo rozumiem pana dyrektora, mhm. ale to pomijam. No właśnie to takie tłumaczenie nie, jakoś do mnie nie dociera. Mhm. Ale chciałabym tylko powiedzieć, że właśnie jestem za tym, żeby mieć i to, i to. Słyszę, że w Warszawie nie ma problemów z prądem, ale w mniejszych miejscowościach, mojej na przykład, zdarza się, że chcę płacić kartą, nie działa terminal, bo nie ma internetu, albo co innego. I zawsze gotówka, bo zdarzały się sytuacje, że ludzie musieli z koszyka wyciągać, bo w sklepie nie działał terminal. Mhm. I ani mieli gotówki. Rzadko Dlatego to, rzadko, ale takie sytuacje rzadko, się zdarzają. Rzadko, oczywiście. Ale takie mhm. sytuacje się zdarzają. U mnie też, ja pracuję i też zdarzają się przerwy w internecie i nie możemy przyjąć gotówki, nie możemy przyjąć pieniędzy terminalem. Także jestem i to, i to mhm. trzeba mieć. No, ja Dziękuję też uważam, bardzo. że tak jak mówiłem, kilka złotych w kieszeni na pewno nam nie zaszkodzi. To była pani Maria. I na sam koniec naprawdę już na bardzo, bardzo krótko powracamy do pana dyrektora. Panie dyrektorze, zapewne wszystkich wątków już nie skomentujemy, bo jest ich zbyt wiele, a czasu mamy naprawdę bardzo mało. To na koniec bardzo proste pytanie. To jaka przyszłość w takim razie nas czeka? Ja myślę, że gotówka była, jest i będzie. To jednak nasi klienci tak naprawdę będą decydować o tym, jaka będzie proporcja pomiędzy gotówką a obrotem bezgotówkowym. Nie skupiałbym się na sytuacjach nadzwyczajnych. Nasza ostatnia słuchaczka mówi o tym, że czasami nie działa internet albo czasami brakuje prądu konia z rzędem temu, kto w ciągu ostatnich kilku lat nie wykonał takiej oto sytuacji, że wybiegł do sklepu albo wyskoczył z samochodu na moment zostawiając portponetkę albo portfel w samochodzie albo w domu i zorientował się w sklepie, że ani telefonu, ani portfela, a w związku z tym w koszyku dwie bułeczki i jeden batonik i trzeba się było powrócić, więc na każdą sytuację nie jesteśmy się w stanie zabezpieczyć. Też jestem że gotówka była, jest i będzie, aczkolwiek patrząc na to, co się dzieje wszędzie na świecie, myślę, że tej gotówki będzie e, coraz mniej, a te sytuacje takie ekstremalne, które się zdarzają, są też nauką dla całego sektora finansowego, sektora bankowego, aby przygotowywać takie e, systemy, które w tych awaryjnych, trudnych sytuacjach potrafią nam e, zapewnić ciągły dostęp do naszych pieniędzy na kontach. I to jest przecież najważniejsze. I bezpieczeństwo które w wypadku obrotu bezgotówkowego jest znacząco większe niż w wypadku obrotu gotówkowego. Panie dyrektorze, i tu w takim razie musimy niestety zakończyć. Pan Przemysław Barbich, dyrektor zespołu komunikacji i PR-u Związek Banków Polskich. Bardzo, bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam słuchaczy programu Pierwszego Polskiego Radia. Wszystkiego dobrego. A ja w takim razie już teraz z wielką uwagą spoglądam w stronę Marcina. Dzień dobry. Dzień dobry, Ula też będzie za moment. A, biega po korytarzu gdzieś. Ale to mamy tak zagadać na razie? Taki taki. Nie, smutok? nie, możemy, nie musimy. musimy. Możemy swobodnie. Normalnie. Dobrze, nosisz gotówkę? Ja niestety tylko karta. Tylko. A dlaczego niestety? No, no bo są przeciwnicy, więc tak kłaniam się też im, bo rozumiem mm -hmm. trochę te potrzeby gotówki i tam jakby wychodzę z założenia. Nie mam nic do ukrycia teraz, raz, kogo obchodzą kontrolę mojego zakupu obiadu za 21,50. Pieniędzy dużo też nie ma. No mam. być może nie masz ochoty, żeby ktoś wiedział, czy jadłeś schabowego, czy nie mam z tym żadnego problemu. Mm -hmm. Zapraszam, mogę się dzielić tą informacją z każdą. <grym> Dobrze, nie, nie, nie, ma, nie będę ma... pytać, co jadłeś. Natomiast <grym> nie, aż tak to nie było dzisiaj. Zapraszamy na folder ulubiony od godziny 14. Będzie między innymi o wystawie Wajda Iwaszkiewicz, czyli fotosy, fotografie z panien z wilka. Bardzo ciekawe. Potem między innymi będzie o Timeless Film Festiwalu, e, którego jedną z atrakcji będzie hołd oddany Brigitte Bardot. W programie jest coś takiego. To za chwilę. No i będzie o premierze nowego sezonu serialu Euforia. Między innymi Nie zabraknie oczywiście muzyki zapraszamy z Ulą od godziny 14. Chociaż z euforią tak. słyszałem, nie widziałem, ja nie też oglądałem, też nie, widziałem. nie znam się, ale słyszałem, że podobno są takie głosy delikatnego rozczarowania, jeżeli chodzi o ten najnowszy sezon. Ja mam na to swój sposób, uwielbiam muzykę z euforii yy, i na tym się zatrzymam. A co będzie? Marta Zinkiewicz o tym nam dzisiaj w naszej audycji opowie. Bardzo Państwa gorąco zapraszam na wspólne wiosenne zimne popołudnie do radiowej jedynki. No dobrze, z tym zimnym to bym nie przesadzał. Bez przesady? Bez Te? przesady, nie jest aż tak strasznie. Natomiast yy, musimy jeszcze może tutaj, tutaj dodać, żeby nie było żadnych wątpliwości. Tak jak powiedziałeś, Ula też się pojadł. Zagubiła się na korytarzu. Korytarze w polskim radiu są bardzo długie. Tak, Czasami tak zdarza mi się zrobić 8 tysięcy kroków mhm. w ciągu dnia. To jest no bardzo... to Ula jest, miejmy nadzieję, już przy końcówce tych tak, 8 tysięcy. Jeszcze potem będzie musiała po audycji dojść do naszego pokoju to jakieś tysiąc kroków. Ale to już po audycji. To tym się nie martwimy. <śmiech> Wszystko tak jak należy po godzinie 14 Zapraszamy na ten jedenki folder Tak.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 Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie.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 przed wjazdem do tunelu pod górnym w stronę Poznania, dopiero wyco wydarzyła się świeża kolizja. Til zderzył się z osobówką, także dopiero tam będzie się na pewno działo, będą utrudnienia pod I niestety w tym miejscu widać już także niewielki na razie korek. Droga krajowa numer 29 w Lubuskiem nadal zablokowana na trasie Słubice krosno w Drzeniowie, a to dlatego, że samochód ciężarowy wjechał tam do rowu, wprowadzono objazd ulicami Drzeniowa i tutaj od 20 kilometra, Krajowa 29 jest zamknięta i taka sytuacja ma utrzymać się co najmniej do godziny 16.30. Droga Krajowa nr 44 w Małopolsce, wciąż zablokowana na odcinku Oświęcim Zator we Włosinice, gdzie, przypomnijmy, zdarzyły się dwa samochody osobowe, jedna osoba została ranna i tutaj trzeba objeżdżać uliczny, okolicznymi ulicami. Droga 78 w województwie śląskim, także zablokowana od 7 rano po śmiertelnym w skutkach wypadku, to jest odcinek Tarnowskiego Góry wiesz w pobliżu Świerklańca. Tutaj przypomnijmy, zdarzyły się samochód ciężarowy i bus. Jedna osoba zginęła, dwie osoby zostały ranne. Droga jest zamknięta. Trzeba jechać objazdem przez Żyglin i Żyglinek drogą wojewódzką 908 i 912 jadąc od strony Tarnowskich Gór, a w przeciwną stronę, czyli na przykład w stronę pyżowic trzeba objeżdżać ulicami Świerklańca. Dobre informacje z drogi krajowej numer 36, odcinek Lubin-Ścinawa jest przejezdny. Tutaj wcześniej doszło do śmiertelnego potrącenia rowerzyst. Przez samochód osobowy droga była zamknięta przez kilkanaście godzin na 18 kilometrze. Nie ma już także problemów w ruchu na Krajowej 11 C na trasie Pleszew Ostrów Wielkopolski w Żychlinie po tym jak samochód osobowy uderzył w bariery.